26 kwietnia, godzina 19.00. Na koncert zaprasza sponsor firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.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 Program Drugi Polskiego Radia minuta po 11. Kwadrans bez muzyki na jednej ze spokojnych ulic Saskiej Kępy w modernistycznej willi z 1938 roku od kilkunastu miesięcy swoją siedzibę ma Galeria Wschód. Kilka pokojów, duże okna, słoneczny taras, ogród i garaż wystarczają, by budować artystyczne mosty między Warszawą, Nowym Jorkiem, Berlinem i innymi miastami. Do Galerii Wschód wybieramy się wspólnie z Moniką Zając. Dzień dobry, ja nazywam się Piotr Drewko. Prowadzę Galerię Wschód, która znajduje się w Warszawie na Saskiej Kępie. W Wilni, zaprojektowanej w 1938 roku przez Henryka Szlagórskiego, to miejsce od początku wydało się Panu odpowiednie do prowadzenia takiej działalności? Rok wcześniej, przed przeprowadzką naszą, która miała miejsce w 2025 roku, robiliśmy wystawę z naszym mm, artystą z Tokio w Filii W bardzo pięknym miejscu i tam Atmosfera jakby przeszłości tego miejsca, taki e, modernim, zaklęty w, jakby w nowoczesnym mieście wydał się nam super fascynujący i takie wyjście poza standard myślenia o tym, czym galeria jest. Nie bez znaczenia jest na pewno y, otoczenie. Korzystamy z y, pięknej pogody, wychodzimy do ogrodu, który również jest do y, Państwa dyspozycji. Ja chciałam zacząć od pytania, czy pan uważa, że Galeria Wschód to jest mikrogaleria? Galeria Wschód jest na pewno mikrogalerią pod wieloma względami. Na pewno pod tym, że jest to instytucja, która nie zatrudnia dużej ilości osób. Jednakże jest to galeria, która z drugiej strony pracuje z sporą listą artystów. Jest ich w tym momencie 14. Działamy też silnie międzynarodowo. Warszawa od zawsze była i zawsze będzie naszym punktem zapalnym jakby miejscem, gdzie to wszystko zaczęło się, mieli się, jest bardzo też aktywne. Ale jesteśmy galerią, która jednocześnie bardzo dużo wyjeżdża, robi dużo projektów międzynarodowych. Przez dwa lata miała przestrzeń w Nowym Jorku. Wcześniej prowadziła taki projekt Echo w Kolonii, który polegał na dzieleniu jednej przestrzeni przez galerie międzynarodowe. Byli to partnerzy ze Stanów, z Japonii, z Meksyku, też z Warszawy, Amsterdamu, Londynu. Więc jakby ta mikroforma jest zawarta jakby w strukturze w jakiś sposób, ale galeria jako też miejsce, gdzie tworzy się pewną treść, jakby myślimy w skali makro i też te działania są jakby pchane w taką stronę. A jeśli chodzi o kreowanie pewnej społeczności, także tej rozumianej w kontekście lokalnym, to jest jedno z waszych zadań? Ja myślę, że wszystkie instytucje sztuki, czy muzea, czy galerie, czy project space, czy miejsca prowadzone przez artystów mają za zadanie też powinny jakby stawiać sobie E, bardzo ważny cel, czyli budować pewną społeczność, jakby ludzi skupionych wokół tego miejsca, którzy interesują się sztuką, dla których sztuka, tak zbiór pewien języka i jakby rzeczy, obiektów, sytuacji, e, świata, który jest po prostu magiczny i piękny. I jakby żadna z instytucji, żadna z galerii nie jest w stanie przetrwać bez widza, bez kogoś, kto chłonie sztukę, jakby również intensywnie jak ludzie, którzy stoją za tymi miejscami, więc jak najbardziej tak. Galeria Wschód funkcjonuje w, w kontekście międzynarodowym, ale jest też w, częścią tej siatki Galerii Warszawskich. Czy miejsca takie jak te intensywnie ze sobą współpracują, a jeśli tak to w jakiej formie? No to jest ten moment, kiedy kontrowersyjne treści mogą e, się pojawić na antenie. Czekamy na to. E, na pewno to, co tworzy bardzo wyraźnie świat sztuki, to są e, osoby. Bardzo często na przeszkodzie jakby, takiemu pełnemu rozwojowi czy współpracy stoi ego. E, myślę, że Warszawa jest silnie skonfliktowana. Mamy tutaj niesamowite galerie, niesamowitych artystów, niesamowite ambicje, które jednak nie do końca są w stanie się w pełni rozwinąć. Myślę, że z czego brakuje to takiej silnej pracy u podstaw, bo publiczność jakby jest, ale ona bardzo szybko traci fokus. Mieliśmy niesamowite przykłady wcześniej projektów międzynarodowych, które zdobywały zainteresowanie, które były wspierane, ale po pierwszych tradycjach entuzjazm jakby trochę znika. I w sytuacji społeczeństw, dla których kultura i sztuka nie jest jakby wartością nadrzędną i tak obecną, potrzebują tak jakby systematycznego wpajania wartości pewnych i takiej współpracy, i dialogu, i bycia blisko. I myślę, że jakby ta bliskość ukształtowuje następnie nowe pokolenia które mają poczucie i chęć jakby wspierania sztuki. Tutaj tego nie ma. Warszawa nie była w stanie i nie jest jakby w stanie zbudować silnej platformy, która przyciąga ludzi systematycznie. Jest to Warsaw Gallery Weekend, które działa o 15 lat. Jest taki jeden magiczny, dziwny weekend w roku, kiedy nagle e, ludzie zrywają się do tego, żeby nas e, odwiedzać, żeby być tutaj blisko i nawet to jest jakby niesamowite, że często te wystawy są i kontrowersyjne i jakby szalone i gdzieś tam ten widz Chłonie wszystko, ale z, w momencie kiedy ten, ten weekend się kończy, w, znowu wracamy do takiej trochę smutnej pustki i w, pomimo jakby bardzo sprawnych ludzi, którzy współpracują nad czy WGW, czy w, są z galerii, czy niezależni, na samym końcu nie jesteśmy się jakby wszyscy w stanie spotkać i stworzyć jakby czegoś, co buduje od jakby podstaw bardzo silne społeczeństwo zaangażowane. E, a zatem to apel Piotra Drewko o zjednoczenie środowiska galerii w Warszawie. Myślałem, że pan wspomni także o konstelacjach, bo to przecież wydarzenie, które zaskutkowało wystawą, którą teraz można oglądać w Galerii Wschód. Tak, konstelacje są troszeczkę innego rodzaju wydarzeniem z uwagi na to, że grupują dosyć niewielką liczbę galerii warszawskich. Galerii, które selekcjonowane są pod kątem swojej aktywności międzynarodowej. Galerie warszawskie zapraszają do swoich przestrzeni galerie międzynarodowe, z którymi wspólnie przygotowują wystawy. Jest to jednak bez wydarzeń, które w fantastyczny sposób otwiera pewną perspektywę widza lub Powinno w założeniu, i to też są wystawy, które trwają przez kolejne 5-6 tygodni, więc na pewno warto jakby przyjść, e, warto te wystawy zobaczyć. Bo to, to też jest taki specyficzny moment, kiedy nie da się, w, jakby w żadnym innym czasie tych em, artystów i tych e, prac zobaczyć. Dzień dobry, nazywam się Kamil Mizgała i pracuję od około roku w Galerii Wschód w Warszawie. Obecnie w galerii mamy wystawę, która odbywa się w ramach Festiwalu Konstelacje. Zaprosiliśmy do współpracy galerię Max Mayer z Berlina. Galeria Wschód pokazuje jednego artystę, Cudelisa Brateltona IV, artystę, który urodził się w Dallas, ale obecnie, obecnie mieszka w Niemczech. Chcieliśmy tutaj właśnie pokazać jego kilka e, nowych prac przygotowanych specjalnie na tą wystawę. Galeria Moyer e, pokazuje pracę Nicolasa e, Guaniniego, który jest e, argentyńskim e, artystą. Artystą, który jest już bardzo doświadczony i mocno zakorzeniony w swojej praktyce, która często zwraca się ku e, takim zakorzenionym społecznie tematom. Mamy tutaj taki ceramiczny obiekt, który tak naprawdę wykorzystuje taką estetykę, która jest trochę przestarzała, która wydaje się być już lekko passe, e, która wydaje się być takim dekoracyjnym e, designem i poprzez jeszcze gest ustawienia jej, postawienia jej na katalogu e, sztuki współczesnej wydaje się być trochę taką, taką pustą rzeźbą co wydaje się dosyć mocnym komentarzem do, do rynku sztuki, do w ogóle obrazu sztuki współczesnej w tym, jak na przykład przedstawiana jest, reprezentowana w kulturze wizualnej, w kinie. Jak wpływa na odbiór tych dzieł, które są tutaj prezentowane, ta przestrzeń? Jest tutaj bardzo dużo światła dziennego. To nie jest aż tak częste w przestrzeniach galeryjnych. Dzieła mają niewiele konkurencji, mają dużo miejsca, żeby wybrzmieć. Jak twoim zdaniem właśnie te warunki wpływają na odbiór tych prac? No i też być może miałeś okazję rozmawiać z osobami, które przechodziły tutaj i jakoś dzieliły się swoimi wrażeniami. E, tak dla nas bardzo zawsze istotny jest ten kontekst przestrzeni. On wyznacza nam jakieś ramy, daje nam ograniczenia, ale też możliwości i zawsze jesteśmy bardzo czujni na pracę z przestrzenią. E, obecnie nasza warszawska siedziba znajduje się w takiej modernistycznej willi, która jednak ma ten charakter e, mieszkalny. On został oczywiście mocno e, wyczyszczony, jest minimalny, ale zachow zachowane są na przykład oryginalne elementy, jak ten tutaj złoty grzejnik, który stanowi jakiś rodzaj obiektu i wartości w tej przestrzeni. Tak, również wpuszczamy to, to dzienne światło, zważamy na otoczenie, czasem wystawy też jakby trochę wychodzą poza przestrzeni, bo używamy naszego tarasu, czy też niedługo będziemy otwierać wystawę, która będzie angażować ogród dookoła galerii. Więc też będziemy tutaj reagować na jego dzikość, jakąś spontaniczność, raczej nie starać się go dostosować do jakichś ogólnopanujących przekonań, a raczej jakby wejść w tą strukturę i, i korzystać z niej. Zdarza się, że przychodzą tutaj zwiedzający z ulicy, zaintrygowani tym, co widzą z zewnątrz, a zupełnie spoza tego świata sztuki? Na pewno praca, którą prezentujemy na budynku przyciąga. Zawsze chcieliśmy aby siedziba wschodu zaczynała się od pracy, która angażuje kogoś z zewnątrz. I ten modernizm, i to miejsce, i ten ogród pozwolił na to w taki ekspansywny sposób. Widzów z zewnątrz mamy dosyć niewiele. Na pewno mamy za to ich bardzo dużo, którzy zatrzymują się, patrzą na pracę przeplot autorstwa Karoliny Bielawskiej. Nawet tak dyskretnie wchodzą do naszej przestrzeni filmowej o nazwie Black Box. Czasem ten ogród przyciąga, więc zapraszamy. Nie ma się czego bać, a jest też super interesujące. To może na koniec zapytam o ten wschód. To chodzi o taką geograficzną, mentalną przynależność do świata wschodu, czy o coś zupełnie innego? To jest ciekawe, bo dla mnie to słowo nigdy nie miało nic wspólnego w sumie z geopolityką. Dla mnie wschód to jest wschód słońca, czyli taki nowy początek, nowa rzecz, nowy dzień. I nazwa wschód wzięła się od wschodu słońca właśnie. Czy mówimy o wschodzie słońca, czy o geograficznej jakby przynależności do regionu, to cały czas jakby to w słońce wschodzi jakby tutaj. Dodam, że Galeria Wschód mieści się przy Walecznych 38 na Saskiej Kępie w Warszawie. Dzisiaj odwiedziliśmy to miejsce wspólnie z Moniką Zając. po 11, ostatnia godzina kanonu dwójki. W tym tygodniu, jutro dawno niedawno spotka się z państwem Klaudia Baranowska, a ja mam dla państwa dzisiaj, tak jak obiecałem jeszcze muzykę Romana Palestra, kompozytora, który ciągle jest jakoś mniej obecny i chyba nie do końca doceniany. No, długa banicja w czasach, kiedy panowała jedna słuszna ideologia. Niestety tutaj bardzo odbiła się i położyła Cieniem na dorobku Romana Palestra i jego obecności we współczesnym życiu muzycznym. Ale nadrabiamy trochę te zalogłości i takim przykładem będzie na przykład utwór drugi, który za parę minut zabrzmi, czyli psalm piąty na baryton chór mieszany i orkiestrę, ale rozpoczynamy od małej uwertury gra Polska Orkiestra Radiowa, bo tak wcześniej się nazywał nasz zespół, dyryguje Łukasz Borowicz. ubertura e, Romana Palestra w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. To teraz twórczość wokalno-instrumentalna e, Palestra. Psalm 5. To była właściwie praca dyplomowa 24-letniego kompozytora e, przedstawiona na Radzie Konserwatorium Muzycznego w Warszawie w czerwcu 1931 roku. Ale też ten swój młodzieńczy utwór Palester wziął na warsztat e, Późno, tuż przed śmiercią, pracował nad poprawkami. To było w 1988 roku. Wykorzystał słowa poezji barokowej Wespazjana Kochowskiego. Właściwie jest to parafraza psalmu Dawidowego. Mariusz Godlewski, baryton, chór Polskiego Radia i chór Opery Śląskiej oraz Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, dyryguje Wincent Kozlowski. We're gonna Był psalm piąty Romana Palestra do słów Wespazjana Kochowskiego. Chór Polskiego Radia i Chór Opery Śląskiej Orkiestra Akademii Beethovenowskiej partię solową, barytonową wykonywał Mariusz Godlewski a całość poprowadził Vincent Kozlowski. Nagranie z 28 października 2022 roku. To jeszcze głębiej sięgamy w archiwa radiowe teraz. To jest rok 2017. Zabrzmią trzy wiersze Czesława Miłosza, Romana Palestra. Iwona Hossa i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus dyryguje Anna Duczmalmrus na Hossa i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny ducz a zabrzmiały trzy wiersze Czesława Miłosza Romana Palestra na głos i orkiestrę kameralną. To nagranie powstało w 2017 roku. No i tak kończymy dzisiaj kanon e, dwójkich, tak kończymy cztery nasze spotkania w tym tygodniu. Jutro, jak powiedziałem, audycja dawno niedawna od dziewiątej 5 albo 7 spotka się z państwem Klaudia Baranowska a ja już się dzisiaj żegnam i zapraszam na sobotę na operę Niewinność K. I. Sariach o 20:00 do usłyszenia Marcin Majchrowski program drugi Polskiego Radia za 5 minut będzie 12. Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmeier Kwiatek Dzień dobry Państwu. W przypadkach słowa z Bogusławą Sochańską mówimy o przetłumaczonych przez nią wierszach Aminy Elmi, które teraz ukazały się w tomie z całą miłością, ale będą się też po polsku pojawiały na pewno w kolejnej jednej książce, a może jeszcze następnych. Ten tom ma inny tytuł niż debiutancka książka poetki. Ten główny tytuł wtedy brzmiał Barbarzynka. Tutaj wybrałaś miłość na sztandar. Tak, dlatego że zaskoczył mnie właściwie tytuł debiutu. Trzeba zacząć od tego, że ta książka jest zestawem wierszy bardzo różnych, na dwa różne sposoby. Dotyka różnych tematów i wyraża te różne tematy w różnych formach. I z jednej strony pełna jest goryczy, żalu, bólu, cierpienia spowodowanych różnymi przyczynami. Z jednej strony historia rodziny dramatyczna, z drugiej strony... Cierpienie z racji tego, że w swoim kraju postrzegana jest ze względu na kolor skóry jako obca, ale również dlatego, że jako kobieta czuje się inna, zwłaszcza dlatego, że wyrosła w kulturze islamu. Ale to, co najbardziej mnie Zastanawia i w pewnym sensie zachwyca to jej nieprawdopodobna odwaga. Dlatego, że Amina Elmi, poza wszystkimi innymi sferami, które jakoś są problematyczne w jej życiu, jest lesbijką. I ma odwagę mówić o tym w swoich wierszach. Muzułmanka mówiąca o tym, to jest naprawdę wielka, wielka, wielka odwaga. Ale zamieszczone w jej debiucie i przeniesione do tej naszej książki, o której mówimy przeze mnie, erotyki, są tak subtelne i tak delikatne i tak piękne, że wydaje mi się, że warto, żebyśmy przytoczyły je tutaj. Jak mam powiedzieć, gabat baan jestem zakochana w kobiecie, siostro. Ona potrafi trzymać mnie za nadgarstki, jak gdyby tylko one w całym świecie miały ciężar. A ja Obejmuję ją, moją ukochaną, i mówię, oto życie, które jest tylko dla nas. Inny wiesz. Na twoje włosy pada złe oko. Sprzedano cię za wiele kłamstw. I gdzieś na języku usadowiła się duła. Chcesz powiedzieć Allah, Allah. Ale wyciągasz rękę do swojej ukochanej. Nazywam cię moją złocistą. Ja od razu uśmiecham się, czytając ten wiersz. Za każdym razem. Gdy pierwszy raz poszłyśmy się kąpać, śmiała się, bo nie zdążyłam przywyknąć do nagości. Patrzyła na mnie, jakbym się rozebrała przy ludziach pierwszy raz. Ale właściwie dopiero, gdy się całowałyśmy, zrzuciłam wszystkie maski. Wolność to coś, czemu sami nadajemy imię. Ja nadaję jej imię mojej babki, imiona moich miłości, imiona moich krajów, moje własne, moje własne imię. I jeszcze jeden na koniec. Wczorajsza obietnica okazuje się grubiańską mową. Wszedłeś z ulicy do meczetu. Brown Muslim Boy Aesthetic. Niesiesz Jaya Airpods, Air Jordan – i obietnice powrotu do twojego ludu. I choć dobrze ci z nowym stylem życia przeglądasz teksty, czasem filmy na YouTube o kobietach, uwłaczające. I mówisz o nich siostry. Moje siostry wychodzą za białych. Debata publiczna je wykorzystuje. Stają się pionkami w grach tamtych mężczyzn. Sorry, ale jakie to fascynujące tak przerzucić mizoginię ze swojego wcześniejszego, hedonistycznego życia do nowego, porządnego. Możesz nas nienawidzić, szabab. Żadnych obietnic o symbiozie z tej strony. Ale czy widzisz, jak przemoc zatacza kręgi w języku? Czy widzisz, jak ograniczasz życie innych, by dowartościować siebie, szabab? Nie ma powodu. I chyba już czas na jogurt albo dwa. Do wierszy Aminy Elmi z tomu z całą miłością wraz z Bogusławą Cochańską powrócimy już jutro.